Okresie podziałów pokrzywoustym, które otwarły wrota Niemczyźnie do szybkich podbojów na ziemiach polskich. Zniemczenie Śląska, usadowienie się zakonu na ziemi pruskiej wbiły Niemczyznę w dwóch kierunkach głęboko w Polskę geograficzną, czyniąc zachodnio-północną granicę naszego narodu czymś monstrualnym nigdzie na świecie niespotykanym. Powiększył zło fatalny rozwój Rzeczypospolitej w wiekach późniejszych, umożliwiający utworzenie księstewka niemieckiego na ziemiach sekularyzowanego zakonu. Jego połączenie z Brandenburgią w państwo pruskie, wreszcie zagarnięcie Śląska przez to państwo. Dokończyły dzieła, rozbiory i planowa eksterminacyjna polityka pruska na ziemiach poleskich. Czy istnieje jakieś rozwiązanie tego strasznego zagadnienia? Ilekroć w latach poprzedzających wojnę do tego zagadnienia powracałem, a myślałem o nim niemało w ciągu swego życia, takie się przed moimi oczami piętrzyły nieprzezwyciężone trudności, że o ostatecznym rozcięciu tego węzła nie śmiałem marzyć. Odkładałem je na dalszą, nieokreśloną przyszłość. Szczytem moich marzeń na bliższą przyszłość było odzyskanie przy odbudowie Polski przynajmniej ujścia Wisły i tego kawałka brzegu bałtyckiego, który utrzymali w rękach nasi Kaszubi. Kraju polskich Mazurów i niezniemczonej polskiej części Śląska, bez czego zresztą utrzymanie poznańskiego trudno było sobie wyobrazić. Kiedy wszakże wojna 1914 roku rozrosła się w wielką wojnę światową, w jedną z największych katastrof w dziejach cywilizowanej ludzkości, stanęło przede mną pytanie, czy w tym wielkim kataklizmie nie będzie możliwe jednorazowe rozwiązanie tego wiekowego zagadnienia granicy niemiecko-polskiej. Naprawienie za jednym pociągnięciem wszystkich w tej dziedzinie błędów naszej przeszłości i zostawienie przyszłym pokoleniem spadku całkiem uregulowanego, tak żeby do nich należało już tylko utrzymać to, co posiadły. Wiedziałem, że politycy dzisiejszej Europy nie są ani z ustroju umysłowego, ani z temperamentu skłonni do wielkich, śmiałych rozstrzygnięć. Ale widziałem, że pcha ich w tym kierunku sam rozwój wypadków. Kiedy w rozmowie z Belaforem niewątpliwie jednym z najgłębszych ludzi wśród polityków ostatnich czasów, powiedziałem, że trzeba walczyć nie tylko z Wilhelmem II, ale i z Fryderykiem Wielkim, że jego właśnie dzieło trzeba zniszczyć. I kiedy miałem wrażenie, że myśl angielskiego męża stanu nie jest daleka od mojej, nabrałem wiary, że jesteśmy na drodze do odwrócenia wielkiej karty dziejowej. W tej wierze utwierdziło mnie później jego oświadczenie w Izbie Gmin, że ta wojna musi naprawić dwie wielkie krzywdy dziejowe. Jedną niedawną, z roku 1871, wyrządzoną Francji, drugą o wiele dawniejszą, wyrządzoną Polsce przez Fryderyka Wielkiego. Tego wielkiego zagadnienia przyszłości Polski na Zachodzie nie można było traktować jako miejscowego sporu granicznego między Polską a Niemcami. To była kwestia wielka, wielka kwestia europejska, ściśle wiążąca się z przebudową całej środkowej Europy. Dlatego to polityka, którą kierowałem, nie zamknęła się w kwestii polskiej wyłącznie, ale od początku konsekwentnie rozwijała program obejmujący całą środkową Europę i o ten program wytrwale walczyła. Zdaje mi się, iż mogę z całą słusznością powiedzieć, że program rekonstrukcji Europy przeprowadzonej traktatami w Wersalu i w Saint-Germain, został w całości najwcześniej przez nas sformułowany i uzasadniony. Na długo przed ostatecznym sformułowaniem, od samego początku naszej akcji ten program rozwijaliśmy w dyskusjach z kołami politycznymi państw zachodnich i według niego układaliśmy nasz stosunek do innych Mniejszych narodów, które prowadziły równoległą z naszą akcję na Zachodzie. Od tego, w jakim kierunku będzie przeprowadzona rekonstrukcja polityczna Europy, zależała zarówno sprawa granic naszego państwa, jak i jego przyszłe położenie zewnętrzne, jego niezawisłość i bezpieczeństwo. Działałem podczas wielkiej wojny w skromnej roli przedstawiciela narodu ujarzmionego, który chce się wyzwolić spod jarzma. Nie stała za mną potęga państwowa, która by mi dawała głos w sprawach międzynarodowych. Zadaniem moim było pozyskanie dla spraw mego narodu głosu tych, którzy reprezentowali siłę. Z zazdrością patrzyłem na kierowników polityki mocarstw, którzy mogli komunikować innym swą wolę. Ja mogłem tylko wyjawić swe zdanie i starać się, żeby innym trafiło do przekonania. Powiadam z zazdrością nie dlatego, że to by mi sprawiało osobistą satysfakcję, ale dlatego, że w sprawach pokoju po tej wojnie obchodzących nie tylko nasz naród, w sprawie przebudowy Europy Miałem swój program, niezrodzony z fantazji, przemyślany sumiennie, oparty, jak uważałem, na znajomości położenia. Program, który chciałbym móc przeprowadzić w całości. Tymczasem ja w swej skromnej roli przeprowadzić nic nie mogłem. Mogłem tylko starać się, żeby inni moją myśl przeprowadzili, o ile im się podoba. Program ten, obliczony na decydujące zwycięstwo sprzymierzonych, obejmował nie tylko odbudowanie Polski, nie tylko przebudowę polityczną do Rzecza Dunaju, ale w pewnej mierze i przebudowę Niemiec. Zanim go tu w krótkim zarysie przedstawię, uważam za potrzebne powiedzieć kilka słów o moim i w ogóle o naszym Polskim stosunku do narodu niemieckiego. Pracowałem całe życie przeciw Niemcom, bo chciałem, żeby Polska żyła. Polityka zaś niemiecka za cel sobie postawiła jej zgubę. Myliłby się wszakże ten, kto by sądził, że kieruje mną jakaś ślepa nienawiść do Niemców lub że niezdolny jestem do sprawiedliwego sądu o wartości narodu niemieckiego i o jego zasługach dla cywilizacji. Umiem też przyznać, że my sami wieleśmy się od Niemców nauczyli. Wiele cech umysłowych i charakteru niemieckiego są przeciwne mojej polskiej psychice. Bliższe mi jest duchowo cały szereg innych narodów, ale mam głęboki szacunek dla indywidualności każdego narodu i daleki jestem od potępienia wszystkiego, co mi jest obce. Przywiązany do własnej ojczyzny, cenię w innych ich przywiązanie do swojej. I nigdy nie mam pretensji do Niemca za to, że jest dobrym Niemcem. Uważam przy tym, że wszystkie narody europejskie mają wspólne wielkie dobro. Wspólną cywilizację, która jest podstawą ich bytu. Którą wspólnie muszą rozwijać i chronić od rozkładu że to wielkie zadanie winno rodzić w nich poczucie solidarności i łagodzić nieuniknione pomiędzy nimi antagonizmy. Byłbym też szczęśliwy, gdyby stosunki wzajemne między nami a Niemcami mogły być zdrowymi stosunkami sąsiedzkimi, opartymi na wzajemnym szacunku, i umożliwiającymi współdziałanie tam, gdzie to jest potrzebne. Niestety, obawiam się, że wiele jeszcze czasu upłynie, zanim do takich stosunków dojdzie. Naród niemiecki został wychowany w idei, że Polska jest przeznaczonym dla niego łupem. Powodzenie niedawnych czasów wyrobiło w nim ufność, że ten łup jest pewny i dziś, gdy się z jego rąk wymknął, uważa to sobie za krzywdę i marzy o ponownym jego zagarnięciu. Obawiam się też, że ta dogłębnie zdrowa psychologia narodu niemieckiego w stosunku do Polski przez długi jeszcze czas będzie. Źródłem nieubłaganej walki i straty sił zarówno polskich, jak niemieckich sił, które by mogły być użyte na wielką pracę cywilizacyjną obu narodów oraz uzdrowienie ich życia. Ambicja panowania nad światem. I chciwość dążąca do wyzyskiwania całego świata dla siebie doprowadziła Niemcy do niebywałej klęski. Doprowadzić musiała, bo wszelkie takie ambicje podobny koniec miały. Cywilizacja europejska wytworzyła wielkie i mniejsze, świadome siebie narody, mające silne poczucie swej godności i swego dobra. I dziś już nie jest możliwe tworzenie Imperium Rzymskiego, bo zawsze ten naród, który by chciał nad innymi zapanować, spotka na swej drodze inne narody, mniej więcej równemu cywilizacją i rozumem politycznym, które sprzymierzywszy się, wytworzą przeważającą siłę. Gdy inne rasy europejskie rozrosły się liczebnie drogą kolonizacji poza Europą, Niemcy rozrastały się w samej Europie i stały się najliczniejszym narodem na naszym kontynencie. Wyjątkowe warunki historyczne, które dały im za sąsiadów rasy młode, znacznie później od nich wchodzące w krąg wpływu cywilizacji rzymskiej, skutkiem czego miały niższą kulturę materialną i kruchsze wiązania swej budowy politycznej, umożliwiły Niemcom na szeroką skalę podbój i osadnictwo na wschodzie, które podwoiło obszar ich ojczyzny i, jak to z triumfem podnosi kanclerz Bilow w swej Deutsche Politik, sowicie ich wynagrodziło za odparcie od zachodu, gdzie starsze od nich cywilizacyjnie rasy szybko pochłonęły najazd germański i germanizmowi w samym jego gnieździe umiały Później zagrozić. Z tą rolą kolonizatorów Europy Niemcy, przez długi szereg pokoleń się zrośli, wytworzyli sobie odpowiadającą jej ideologię narodową, opartą na pojęciu swej rasy jako Herrenwolk. I zgodnie z prawem inercji tę rolę chcieli bez końca kontynuować. Pomimo, że ewolucja ludów europejskich czyniła ją coraz bardziej anachronizmem. Eksterminacyjna polityka niemiecka na ziemiach polskich do Prus należących, polityka niesłychanie kosztowna materialnie i moralnie, kłócąca się na każdym kroku z pojęciami współczesnymi, dochodząca często do karykaturalnej śmieszności, była najlepszą ilustracją tej próby kontynuowania roli, którą warunki czasu czyniły coraz bardziej niemożliwą to dążenie Niemców do utrzymania się nadal w roli kolonizatorów Europy było głównym źródłem wojny, która stała się tak straszną dla nich i nie tylko dla nich katastrofą. Jakiż wtedy winien był być główny cel tej wojny ze strony mocarstw przeciw Niemcom sprzymierzonych? Czego winien był dokonać pokój? przez te mocarstwa podyktowany. Zniszczenia Niemiec? Nie. Byłoby to zniszczenie części cywilizacji europejskiej, która jest wspólnym dobrem całej Europy. Choć Niemcy zaprzysięgli byli zagładę naszej ojczyźnie, myśmy nie żywili pragnień, ażeby one były zniszczone. Zresztą, nie jesteśmy dziećmi, a żeby pragnąć rzeczy niemożliwych. Główny cel tej wojny, który zdaniem moim logicznie się narzucał, był postawić Niemcy w takim położeniu, a żeby im jako narodowi niemieckiemu na ziemi niemieckiej żadna krzywda się nie działa, ale żeby niemożliwe były Nadal wszelkie próby z ich strony kontynuowania roli kolonizatorów Europy i żeby naród niemiecki jak najrychlej mógł dojść do zrozumienia, że ta rola jest raz na zawsze skończona. Narodom sąsiadującym z Niemcami, których postęp wewnętrzny w zakresie samowiedzy narodowej Zdolności organizacyjnych i kultury materialnej doprowadził do tego, że będąc pozbawione środków, jakie daje własne państwo, umiały jednak swymi siłami społecznymi powstrzymywać postępy Niemczyzny i nawet odniemczać swe ziemię. Pokój ten powinien był zapewnić na trwałych, opartą podstawach niezawisłość polityczną i tym położyć koniec wszelkim próbom sztucznego nasadzania Niemczyzny na ich ziemiach. Trzeba było się pogodzić z faktem, że historia zrobiła naród niemiecki liczebnie największym w Europie, ale zmusić ten naród, żeby się uznał za ustalony w swoich granicach. Wszedł w normalną kolej rozwojową współczesnych narodów europejskich i przestał tracić swe siły na próby rozszerzania się na naszym kontynencie. Osiągnięcie tego dałoby największe prawdopodobieństwo utrzymania na przyszłość trwałego pokoju w Europie i zabezpieczenia jej od katastrof podobnych do ostatniej wojny. Gdy odbywa się tak straszne wstrząśnienie jak ta wojna i gdy myśl ludzka przygotowująca pokój kieruje się troską, jakby się na przyszłość od podobnych wstrząśnień uchronić. Nie dość jest przy zawieraniu pokoju rozstrzygnąć kwestie, które całkiem już do rozstrzygnięcia dojrzały, ale trzeba nieco wybiegać naprzód i dołączyć do nich kwestie, które już są bliskie dojrzenia, żeby uprzedzić wywołanie na ich gruncie stanu zapalnego w bliskiej przyszłości. Kiedy przyszła konieczność przeprowadzenia głębokich zmian w budowie Europy po wojnie, która tyle kosztowała, trzeba było tę przebudowę tak przeprowadzić, żeby to wystarczyło na możliwie długi okres czasu. Nie zostawiać status quo w takich kwestiach, które są w ruchu, których rozwój w danym kierunku jest widoczny i co do których łatwo przewidzieć, że pozostawione, nietknięte mogą stać się za kilka lub kilkanaście lat źródłem nowej wojny. Jako przykład tego pojmowania zadań twórców pokoju wskażę moją dyskusję z Wilsonem w sprawie Górnego Śląska. Już po wręczeniu delegacji niemieckiej w Wersalu projektu traktatu, prezydent Stanów Zjednoczonych, uległszy Lloyd George'owi, zgodził się na zmianę decyzji w sprawie Górnego Śląska, przyznanego Polsce. I na przeprowadzenie w tej ziemi plebiscytu. Zakomunikował tę nową decyzję mnie i Paderewskiemu na Radzie Najwyższej. Motywując ją między innymi tym, że delegacja niemiecka powołuje się na to, że ludność miejscowa, acz mówiąca po polsku, jest przywiązana do Niemiec, do Polski nie chce należeć i w plebiscycie będzie głosowała za Niemcami. Odpowiedź moja była treści następującej. Nie przeczę, że znaczna część polskiej ludności Górnego Śląska może w plebiscycie głosować za Niemcami. Powiem więcej, gdyby zarządzono tam plebiscyt lat temu kilkadziesiąt, na pewno prawie cała ludność za Niemcami by głosowała. Bo wówczas świadomość narodowa Polska wśród tej ludności zaledwie zaczynała kiełkować. Ale przez ostatnich lat kilkadziesiąt, pod wpływem postępu oświaty, idzie samorzutny, szybki rozwój tej świadomości. Znajduje się on dziś w pełnym biegu. Jeżeli w dzisiejszym jego stadium połowa ludności odda jeszcze głosy za Niemcami, jeżeli na skutek tego połowa polskiego Śląska zostanie w granicach państwa niemieckiego, to ten postęp w świadomości narodowej przecież się nie zatrzyma. Jeno pójdzie dalej. I jutro w tej należącej do Niemiec ziemi synowie będą przeklinali ojców, że głosowali za Niemcami. I ruch Polski w tej ziemi stanie się źródłem niepokoju mogącego wywołać nowe starcia między narodami. Pan, panie prezydencie, chcę zapewnić światu trwały pokój. Chcąc ten cel osiągnąć, trzeba rozwiązywać nie tylko kwestie, które dziś są źródłami wojny, ale i te, które w bardzo bliskiej przyszłości stać się nimi mogą. Wilson mi na to umiał odpowiedzieć tylko to, że ustanawia się Ligę Narodów, która będzie mogła zmieniać granice między państwami, gdy zajdzie tego potrzeba. Widzę Ligę Narodów w tej roli, zwłaszcza w stosunku do wielkiego państwa. Tak wielkie dzieło historyczne, jak przebudowa polityczna Europy, musi mieć myśl przewodnią, wynikającą z ducha czasu musi być ujęciem w prawno-polityczne normy tego, co życie faktycznie dokonało lub co w znacznej mierze przygotowało. Tylko wtedy może to być dzieło trwałe, dzieło pokoju. Tylko wtedy może ono zapewnić pomyślny rozwój i względne szczęście ludom. Tylko wtedy może im ono wynagrodzić te ofiary i cierpienia, na które je skazała wojna. Kiedy jeden z fanatyków pacyfizmu powiedział mi podczas konferencji pokojowej, że wojna jest największą zbrodnią, odpowiedziałem mu, gotów jestem to panu przyznać, z dodatkiem, że te zbrodnie może okupić tylko dobry, mądrze i uczciwie zrobiony pokój. A wy właśnie, apostołowie pacyfizmu, takiemu pokojowi przeszkadzacie. Od czasu Kongresu Wiedeńskiego, który starał się utrwalić budowę Europy na zasadach legitymistycznych, z wyjątkiem ma się rozumieć Polski. Wszystkie nieomal zmiany, które w tej budowie następowały, szły w jednym, wyraźnym kierunku przebudowy naszej części świata na zasadach narodowych. To był duch czasu, wynik wielkiego procesu ewolucyjnego, odbywającego się w Europie przez cały wiek XIX. Procesu, o którym mówiłem na początku tej pracy. Robota sił psychiki zbiorowej ludów. Tych imponderabiliów, które miały zawsze ostatnie słowo w historii. Racja stanu wszędzie musiała się cofać przed dążeniami narodowymi. Przed narodowym interesem. Wojna zastała tę przebudowę Europy na zasadach narodowych w połowie drogi. Jej zadaniem było historycznego dzieła dokończyć. To zresztą dość szeroko rozumiano. Krótko mówiąc, zadaniem pokoju po tej wojnie było dać byt państwowy narodom, którego nie miały i żyły w walce przeciw obcemu jarzmu. Zjednoczyć narody politycznie podzielone. Wreszcie zburzyć ustroje państwowe oparte na zasadach przestarzałych, nie będące państwami narodowymi. Nasze dążenia polskie miały za sobą tę wielką siłę, że były w całkowitej zgodzie z duchem czasu, z kierunkiem, w którym szła ewolucja całej Europy. Dlatego odbudowanie Polski musiało stanąć na porządku dziennym kongresu pokojowego po tej wojnie. Trudność tylko tkwiła w ustaleniu pojęcia, co to jest Polska. Co to jest jej obszar narodowy? Do jakich granic ma ona prawo? Druga wielka kwestia, którą wojna wysuwała na porządek dzienny, to było zburzenie monarchii austro-węgierskiej jako przeżytku, nieodpowiadającego duchowi czasu, dążeniom i potrzebom ludów. My, Polacy, byliśmy w tej sprawie bezpośrednio zainteresowani. Przede wszystkim ze względu na to, że część naszej ojczyzny do Austrii należała. Ale nie tylko dlatego. Pragnąc zjednoczenia i niepodległości dla siebie, myśmy szczerze, niezależnie nawet od naszych interesów, pragnęli jej także dla innych, a tym bardziej dla narodów nam bardzo bliskich. W społeczeństwie naszym mówię o społeczeństwie polskim, nie o polskich Żydach. Istniały głębokie sympatie dla dążeń wyzwoleńczych Czechów, dla dążeń Serbów, dla narodowego zjednoczenia, dla takich samych aspiracji rumuńskich. W walce też włoskiej i redenty nad Adriatykiem przeciw Austrii uczucia polskie były po stronie Włochów. Będąc narodem najbardziej ze wszystkich pokrzywdzonym przez obce panowanie i podział ojczyzny, byliśmy wyjątkowo wrażliwi na te same krzywdy, gdy ich doznawały inne narody. I serce nasze było po ich stronie. Byliśmy w dziedzinie polityki może więcej od innych zdolni do uczuć bezinteresownych. W tym wszakże wypadku naszym sympatiom najściślej odpowiadał Nasz interes narodowy. Austro-Węgry były terenem ekspansji niemieckiej. Szerokim mostem, po którym Niemczyzna posuwała się na południowy wschód, po którym szła ona na podboje w kierunku Bałkanów, Azji Mniejszej i Zatoki Perskiej. Istnienie monarchii habsburskiej, wiążącej ręce ludom tego obszaru, hamującej naturalny rozwój sił tych ludów, uniemożliwiającej dyktowane przez ich instynkt samozachowawczy zorganizowanie i zwrócenie tych sił przeciw zapędom niemieckim, było warunkiem powodzenia planów berlińskich. Powodzenie zaś tych planów oznaczało dla nas zamknięcie drogi do niepodległości. Stąd wyzwolenie ludów monarchii naddunajskiej, zjednoczenie podzielonych narodów południowo-wschodniej Europy a co za tym idzie, zniszczenie państwa austriacko-węgierskiego było wielkim interesem Polski, warunkiem odbudowania niepodległego państwa polskiego. Monarchia habsburska, jak już mówiłem, przestała być całkowicie niezawisłym państwem. Od chwili wejścia w sojusz z Cesarstwem Niemieckim z państwa sprzymierzonego, zamieniła się ona stopniowo na faktyczny protektorat, gdyż bez oparcia się o Berlin panowanie w niej Niemców i Madziarów nie było zdolne się utrzymać. Gdyby więc nawet powstało państwo polskie po tej wojnie, a Austro-Węgry swój byt zachowały, Polska odgrodzona od Europy nieprzerwanym murem bezpośrednio lub pośrednio niemieckim państwem niezawisłym stać by się nie mogła. Postulatem naszej niepodległości musiało zatem być Austria delenda Est. I tu jeszcze nie koniec naszych powodów do pragnienia rozbioru Austrii. W dzisiejszych czasach, kiedy idea dynastyczna straciła wszelką siłę, kiedy państwa przestały być własnością domów panujących, a stały się własnością narodów, Monarchia austro-węgierska stała się państwem bez podstawy moralnej, ustrojem wybitnie niezdrowym, w którym odbywała się hodowla najwstrętniejszych mikrobów politycznych. Państwo jest organizacją przymusu, który sam w sobie jest rzeczą przykrą, budzącą bunt w duszy ludzkiej. Państwo wymaga od swych obywateli ofiar, nieraz bardzo ciężkich, w potrzebie, Ofiary życia. Temu przymusowi można chętnie podlegać. Te ofiary można z gotowością ponosić, ale w imię czegoś wielkiego. W państwie narodowym to się robi w imię idei narodowej, w imię ojczyzny. W imię czego mogła nakładać przymus wymagać ofiar Austria? W imię dynastii habsburskiej? To się stało już pustą formułą w imię wspólnego dobra zamieszkujących ją ludów? Kiedy one wspólnego dobra nie uznawały i dobro jednego było złem drugiego. Służbę państwu sprawowano prawie wyłącznie za pieniądze i zaszczyty. Ofiary dla państwa ponoszono ze strachu. W każdym państwie jest pewna ilość ludzi, u których to są jedyne pobudki do służby państwu i do ofiar dla państwa. Ale jeżeli takich ludzi jest za wiele, jeżeli tacy są prawie wszyscy, wtedy państwo jest potworem, szkołą nikczemności. Takim właśnie państwem była Austria. Nie mówię tego czysto teoretycznie i nie sądzę o Austrii na podstawie danych z drugiej ręki. Ja Austrię znałem. Mieszkałem w jej granicach, w Lwowie i Krakowie, przez lat osiem. Widziałem tam Austriaków języka polskiego. Obserwowałem ich sposób myślenia i postępowania. Był to gatunek bardziej mi obcy moralnie, niż jacykolwiek cudzoziemcy w Europie. To nie byli ludzie. To były karykatury ludzkie. Coś wstrętnego i niesłychanie śmiesznego zarazem. Nigdy człowiek przedtem nie przypuszczał, że podobne okazy mogą istnieć na świecie. I żyłem w Galicji w środowisku ludzi z przeciwnego bieguna. Ludzi, którzy chcieli być i byli Polakami. U tych nienawiść do Austrii była często większa niż u pozostałych Polaków do Rosji lub Niemiec. I była inna, łączyła się z takim wstrętem moralnym, z takim obrzydzeniem, jakiego nie objawiali Polacy względem Niemiec lub Rosji. Widziałem też ludzi zdolnych, wybitnych, z wyższymi ambicjami, którzy się czuli Polakami, ale którzy dlatego, że wyszli ze szkoły austriackiej, całą swoją działalność opierali na teorii, że ludźmi rządzić można tylko korupcją, albo terrorem. I to jest najsłabszym, najniebezpieczniejszym punktem organizacji naszego młodego państwa, że w machinie państwowej i w życiu politycznym mamy tak wielu Austriaków lub ludzi przez Austrię politycznie zdemoralizowanych. Mnie oburza to głupie, wstrętne, niepolskie w swym charakterze i bardzo szkodliwe szczucie w Królestwie czy w byłym zaborze pruskim, na Galicjan. Galicja nam dała mnóstwo najlepszych Polaków, ludzi, bez których trudno sobie wyobrazić organizację naszego państwa. Ludzi nie tylko przewyższających innych rodaków wiedzą, fachową znajomością administracji, mechaniki życia politycznego, ale umiejących często lepiej od innych być Polakami. Nie tylko w uczuciach i w słowie, lecz również i w czynie. Większość najtęższych naszych ludzi dzisiaj to są ludzie z Galicji. Wśród wielu swoich cnót mają oni jedną, która ich wyróżnia. Są wytrawniejsi, mniej naiwni, lepiej się znają na łotrostwie i lepiej z nim umieją walczyć. Bo jeżeli gdzie, to w Austrii było piękne pole, do studiowania politycznego Łotrostwa. Razem wszakże z Polakami z Galicji weszła w naszą organizację Państwowa Falanga Austriaków. Wśród nich wielu takich, którzy dlatego tylko zostali obywatelami polskimi, że Austria przestała dawać chleb i karierę. Oni lepiej by się czuli w Wiedniu, tylko ich tam nie chcą. Ci traktują Polskę jedynie jak pastwisko. Tak się czują i tak się zachowują, jak na służbie w obcym państwie. Tylko Polsce gorzej o wiele służą niż Austrii, bo się mniej boją. Jest to żywioł, który już dawno przestał rozumieć, co to jest ojczyzna, bo ojczyzny nie miał. Miał Austrię, która dla niego... Ojczyzną nie była. To żywioł moralnie i politycznie bardzo niebezpieczne. I dopóki nie będzie w cień zepchnięty, państwo polskie na pewnych podwalinach nie stoi. A zepchnąć go niełatwo, bo zajął wiele stanowisk i związany między sobą Austriackością stara się je dalej opanowywać, a innych wypierać. Kierownicy naszej machiny państwowej winni baczną uwagę na to zwrócić. Lepszy, często nieco mniej fachowy urzędnik, który służy Polsce nie tylko dlatego, że mu płacą, że go czekają awanse lub że, jak to się czasem zdarza, ma pole do nielegalnych zysków. Trup austriacki, który choć pokrajany, jeszcze się całkiem nie rozłożył, dotychczas zaraża nasze życie polityczne jadem cynizmu. Dostarcza nam ludzi, którzy w głębi duszy uważają przywiązanie do ojczyzny, poczucie obowiązku względem niej, poświęcenie dla niej, za wyraz naiwności, za przeżytek dawnych pierwotniejszych czasów. Zrośli się z państwem, które ojczyzną nie było. Zatracili jej pojęcie, a ponieważ za jego granice nie wyglądali, są przekonani, że głębszy stosunek moralny do ojczyzny. Nie istnieje nigdzie. Wychowani w austriackim chlewie myślą, że cały świat jest chlewem. Trzeba im było we Francji i w Anglii i we Włoszech podczas wojny widzieć tę sumę bohaterstwa, poświęcenia to niezliczone mnóstwo ludzi idących z ochotą na śmierć, byle ojczyzna żyła. Ludzi stokroć więcej nowoczesnych od nich o całe piętra wyższych kulturą. O ileby ich zdolni byli zrozumieć, zrozumieliby, jaką zakałą Europy była Austria. Bardzo byłoby rzeczą pożyteczną, gdyby ludzie szerszych pojęć, którzy przyglądali się Austrii w tej ogniowej próbie, jaką była wojna, spisali swe spostrzeżenia i pokazali światu, jak państwo nienarodowe w dzisiejszych czasach taką próbę wytrzymuje i jakich musi używać środków, żeby dłużej w niej wytrwać. Nie jeden. wtedy mieliśmy powód do tego, żeby dążyć do zniszczenia państwa austriacko-węgierskiego, do wycięcia tego wrzodu, który tak blisko nas tkwił w ciele Europy. W takim stopniu nasz własny organizm narodowy zakażał. Do przebudowy politycznej tego obszaru, na którym tyle sił pokrewnych nam dążeniami pozostawało w zaprzęgu niemieckim. I byliśmy tu w tym szczęśliwym położeniu, że nasze dążenia były zgodne z potrzebami czasu, z postulatami rozwoju dziejowego Europy. Dawno już zrozumiałem, że niepodległej Polski nie będzie bez rozwalenia przestarzałej budowy państwa austriacko-węgierskiego. I od dawna w swym działaniu politycznym tym celem się kierowałem. Walka o byt i o przyszłość naszego narodu to była walka przede wszystkim z Niemcami. Dziś walczy się z narodami, nie z dynastiami, bo dynastie już nic nie znaczą albo bardzo niewiele państwo, które było dawniej narzędziem dynastii, dziś jest narzędziem narodu. Naród niemiecki w swym dążeniu do podboju połowy Europy miał dwa narzędzia – swoje narodowe państwo niemieckie i różnonarodowe państwo austriacko-węgierskie, którym rządzili austriaccy Niemcy i Madziarzy. Jedni i drudzy zmuszeni w swym interesie do opierania się na narodowym państwie niemieckim i do służenia jego celom. O zniszczeniu narodowego państwa niemieckiego nie było mowy i o tym, jak powiedziałem, nie myśleliśmy. Można mu było tylko odebrać to, co nie było niemieckie. Ale dążąc do zamknięcia Niemców w granicach ich obszaru narodowego, można było i należało zburzyć nienarodowe państwo austriacko-węgierskie. Nasz stosunek wtedy do narodu niemieckiego krótko się formułował w następującym programie względem państw. Osłabić państwo niemieckie, zredukować jego posiadanie do ziem niemieckich, a zburzyć państwo austriacko-węgierskie. Gdy się coś burzy, trzeba nową budowę na miejscu dawnej postawić. Przy planowaniu tej nowej budowy politycznej nie można fantazjować, ale trzeba ujmować w formy państwowe to, co ma swój odpowiednik narodowy w życiu. W dzisiejszych czasach państwa sztucznie stworzone, które tego odpowiednika nie mają, nie mogą się ostać. Trzeba to stwierdzić, że zmienność dziejów tego obszaru, na którym ostatnimi czasy stała dualistyczna monarchia austriacko-węgierska, wytworzyła niesłychanie zawikłane stosunki rasowo-cywilizacyjne i narodowo-polityczne, w których nie wszystkie kwestie jednakowo dojrzewały do rozstrzygnięcia, w których na każdym kroku nasuwały się poważne wątpliwości, jak zdecydować o przyszłości tego lub innego terytorium. Wyjście z tych trudności Ułatwiały same ludy monarchii habsburskiej, które złączyły swą sprawę ze sprawą państw sprzymierzonych. Antycypowały one, że tak powiem, przyszłość. Stwarzały całości, jeszcze dziś nie będące całościami, ale mające poważne widoki na stanie się nimi. Wystąpił w tej wojnie na widownię Związek Czechów ze Słowakami jako naród czesko i Związek Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jako naród jugosłowiański. Nie były to formacje całkiem sztuczne, jednostronnie projektowane, bo jakkolwiek nie można powiedzieć, żeby Czesi i Słowacy stanowili dziś jednolitą całość lub żeby między Serbami i Chorwatami i Słoweńcami nie istniały głębokie różnice cywilizacyjne, a nawet gdy mowa o Słoweńcach językowe i pochodzące stąd polityczne antagonizmy, to jednak sprawa każdego z tych ugrupowań była reprezentowana przez jednolitą, energiczną akcję ludzi pochodzących ze wszystkich wymienionych szczepów. Główny przedstawiciel sprawy czesko Masaryk, był z pochodzenia Słowakiem i działał z Czechem, Beneszem, jak jeden człowiek. Słowakiem był główny bohater armii czeskiej, wielki istotnie charakter generał Stefanik. Tak samo akcję jugosłowiańską prowadzili zgodnie Serbowie z różnych części obszaru serbskiego, Chorwaci i Słoweńcy. Widoczne było, że za każdą z tych spraw stoi ścisła organizacja, już przed wojną wytworzona, mająca na swe usługi ludzi z różnych szczepów występujących jako jeden naród i nawet wpływowych oddanych sprawie cudzoziemców Anglików i Francuzów. Tacy ludzie jak profesor Denis w Paryżu, jak słynny badacz cywilizacji przedgreckiej na krecie Sir Arthur Evans, jak redaktor polityczny Timesa Wickham Steed, jak publicysta Seton Watson, Służyli jeszcze nawet przed wybuchem wojny sprawom czeskosłowackim i jugosłowiańskim jak swoim własnym i ogromnie się przyczynili do ich zwycięstwa. W interesie Polski nie leżało rozproszkowanie ludów monarchii austriacko-węgierskiej. Im większe całości się tworzyły, tym większe miały one widoki oparcia się w przyszłości wpływom niemieckim tym więcej zasługiwały na nasze poparcie. Wobec tego, że ludy monarchii habsburskiej były właściwie odłamami narodów istniejących poza granicami monarchii, wobec tego, że tylko dwa narody, Węgrzy i Czesi, były zamknięte w całości w granicach monarchii habsburskiej i że Węgrzy już posiadali swą organizację państwową przy dualizmie, powstała potrzeba utworzenia na gruzach monarchii tylko jednego nowego państwa, mianowicie państwa czeskosłowackiego. Reszta ziem monarchii odchodziła do Polski, Rumunii, Serbii, Włoch. Wreszcie, gdy chodzi o kraje niemieckie, mogła pozostać bądź zmniejszona Austria, bądź być przyłączona do Niemiec. Nad każdym z punktów kwestii tej przebudowy musimy się chwilę zatrzymać. A żeby skończyć z kwestią burzenia starej budowy, zacznę od Węgier. Obszar Królestwa Węgierskiego ma się rozumieć bez Chorwacji. Można było uważać za obszar narodowy węgierski, ze względu na to, że cywilizacja węgierska pracowała tam od stuleci, że na ziemiach z ludnością słowacką, serbską, rumuńską i ruską, Madziarzy przedstawiali żywioł dominujący intelektualnie i gospodarczo, że jakkolwiek na tych ziemiach występowała opozycja przeciw madziaryzmowi, to jednak nie można było z całą pewnością powiedzieć, że obejmuje ona większość ludności. Przeciw takiemu wszakże stanowisku przemawiał szereg faktów. Madziarzy w swoim królestwie w stosunku do niemadziarskich narodowości stanowili mniejszość, pomimo że wszyscy Żydzi stanęli w szeregach madziarskich i gorliwie współdziałali w dziele madziaryzacji. Faktu tego nie dało się ukryć, pomimo bezceremonialnego fałszowania spisu ludności. Obszar etnograficzny madziarski stanowił trzecią część królestwa, Ludność madziarska na swym obszarze etnograficznym nie przewyższała w masie kulturą szczepów niemadziarskich. Wreszcie argument, że szczepy niemadziarskie niezdolne są do wytworzenia własnych państw upadał wobec tego, że chodziło o przyłączenie ich do państw już istniejących jak Rumunia i Serbia lub do nowego państwa czeskiego którego zdolność do życia trudno było kwestionować wobec dowodów energii politycznej i gospodarczej, jakie złożyli Czesi w ciągu ostatnich lat kilkudziesięciu. Gdy trzeba wybrać pomiędzy dwoma spornymi stanowiskami, jedynym wyjściem jest wybrać to, które odpowiada naszemu narodowemu dobru. Myśmy mieli tradycję przyjaznych stosunków z Węgrami. Wtedy, kiedy byli uciskani przez Austrię, sympatie nasze były po ich stronie. Ojcowie nasi walczyli w powstaniu węgierskim. Od czasu wszakże, gdy sprawa węgierska zwyciężyła, gdy Węgrzy zorganizowali się państwowo, jako połowa monarchii habsburskiej, gdy z drugiej strony przy nowym ustroju politycznym poczuli się oni zagrożeni przez ruch emancypacyjny wśród Rumunów, Słowaków i Serbów, zrozumieli że uratować ich może tylko ścisły związek z Niemcami, naturalnymi wrogami odrodzenia narodowego ludów Doliny Dunaju. Węgrzy byli głównymi twórcami sojuszu monarchii habsburskiej z Cesarstwem Niemieckim. Na nich się on silniej niż na Niemcach Austriackich opierał i widoczne było, że w położeniu, w jakim się znajdują, nie tylko są, ale muszą być zawsze najpewniejszymi sojusznikami Niemców w Europie. Tym samym musieli być wrogami Polski. Dawali nam oni od czasu do czasu zdawkowe objawy przyjaźni, ale polityka węgierska była w istocie przeciw Polska. Złożyła ona wyraźne tego dowody i w czasie ostatniej wojny. W tym stanie rzeczy w interesie naszym leżało, żeby Węgry jak najbardziej osłabić, a wzmocnić te narody, na których niezależność od Niemiec można liczyć. Dlatego poparliśmy bez wahania całą siłą program zredukowania Węgier do ich obszaru etnograficznego. Gdy wpływ węgierski w ziemiach od nich oderwanych całkowicie zniknie, gdy będą musieli z konieczności pogodzić się ze swymi nowymi granicami, gdy przestaną żyć myślą o odzyskaniu utraconych obszarów, wtedy Możliwe będzie ich przyjazne współżycie z sąsiadami i z nami także, bo wtedy nie będą mieli celu szukania oparcia w Niemczech. Chciałbym, ażeby z tego dobrze sobie u nas zdawano sprawę, ażeby rozumiano, że wszelkie zjawiające się u nas próby wywołania zbliżenia do Węgier poparcia ich ambicji na Słowacczyźnie czy gdzie indziej, nie są niczym innym jak robotą dla Niemiec. Robotą przeciwną najwyraźniejszym interesom naszego narodu. Stanowisko nasze w kwestii węgierskiej miało niezawodnie pewien wpływ na jej rozstrzygnięcie. Jak duży, niepodobna określić. Nie byliśmy zainteresowani w tej kwestii bezpośrednio. Nie można było nas posądzić, że kierowani jesteśmy chciwością. Kompetencji zaś w tej sprawie, tak nam bliskiej, nie można nam było odmówić. Były też próby pozyskania nas na rzecz obrony interesów węgierskich. Ludzie na wybitnych stanowiskach w krajach zachodnich przychodzili i starali się wpływać na mnie byśmy zajęli przyjazną względem Węgrów postawę. Węgrzy zaś mieli silnych przyjaciół na zachodzie. Na długo już przed wojną zajmowali oni duże stanowiska w masonerii, a byli jednocześnie związani blisko z Żydami. Jednakże i Czechosłowacy, i Jugosłowianie mieli także ugrupowania masońskie, które ich popierały z wielką energią mieli oni tę wyższość nad protektorami Węgrów, że ich protegowani nie byli zaangażowani w wojnę przeciw sprzymierzonym, że Serbia miała wielkie zasługi i wielkie poniosła ofiary dla ich sprawy, że Czesi również składali wyraźne dowody solidarnej walki przeciw państwom centralnym. Obok tego sprawa czeskosłowacka i jugosłowiańska były sprawami wyrażającymi ducha czasu, odpowiadały przeważającej tendencji umysłów w tej wojnie. Najdalszymi geograficznie kwestiami na gruncie monarchii habsburskiej były dla nas kwestie jugosłowiańska i włoska nad Adriatykiem. Sympatyzując gorąco, z dążeniami Serbów, Chorwatów i Słoweńców do politycznego zjednoczenia i widząc w tym jeden z głównych zadatków zdrowej i zgodnej z naszymi celami organizacji politycznej Europy Południowo-Wschodniej, jednocześnie życzyliśmy z całego serca Włochom połączenia z ojczyzną ich ziem pozostałych przy Austrii. Nie byliśmy wielkim mocarstwem, żeby w tych kwestiach decydować – przy oddaleniu geograficznym od nas, nie wymagały one naszego udziału w ich rozstrzyganiu. To nam pozwoliło nie wdawać się w trudne spory między Włochami a Jugosłowianami, w których zresztą byliśmy niekompetentni. Zachowując życzliwość dla obu stron, czekaliśmy, ażeby one między sobą te spory rozstrzygnęły. Natomiast bliskimi nam bardzo kwestiami, z jednej strony granicznymi, z drugiej ściśle związanymi z przyszłym położeniem zewnętrznym naszego państwa były kwestie czeskosłowacka i rumuńska. W tych kwestiach mieliśmy wiele do powiedzenia, musieliśmy posiadać wyraźny program i konsekwentnie go bronić. Kwestia rumuńska nie przedstawiała dla nas żadnych trudności. Mając raz zdecydowane stanowisko w kwestii podziału Węgier, popieraliśmy Rumunów w najważniejszej dla nich sprawie. Jeżeli mieli oni sporne kwestie graniczne, to nie z nami. Do Bukowiny pretensji nie mieliśmy. W czasie konferencji pokojowej jeden z dyplomatów rumuńskich powiedział, iż gotów jest ogłosić Konkurs z wysoką nagrodą temu, kto wskaże jakąkolwiek poważną kwestię sporną pomiędzy Polską a Rumunią. Otóż sąsiad, z którym nie ma poważnych kwestii spornych, jest sąsiadem bardzo cennym. W interesie narodu leży, żeby taki sąsiad był silny. Jest on przeznaczony na sojusznika, a sojusznik-sąsiad Przedstawia wielką wartość i politycznie, i wojskowo, i w zakresie współżycia gospodarczego. Przez Rumunię prowadzi droga handlowa do Morza Czarnego, które dla przyszłości gospodarczej naszego kraju ma ogromne znaczenie. Od początku wojny nie miałem wątpliwości, że naszym zadaniem będzie aspiracje rumuńskie bezwzględnie popierać. Dla jasności muszę otwarcie powiedzieć, że przy całym moim życzliwym stanowisku względem Rosji, w sprawie Besarabii jestem po stronie Rumunii. To jest jej prowincja. Niedawne jej przyłączenie do Rosji było wielką krzywdą Rumunii. A będąc posłem do Dumy, miałem możność przekonać się, jak niezdrowe stosunki rozwinęły się w tej ziemi pod panowaniem rosyjskim. Dziś jesteśmy z Rumunią w przymierzu i przyjaźni. Przyjaźń ta mogłaby iść dalej i moglibyśmy z niej mieć więcej, gdyby polityka państwa polskiego od chwili jego powstania zrozumiała była, że jej zadaniem jest być dalszym ciągiem polityki naszej, polityki Komitetu Narodowego w Paryżu. Niestety bywała ona w pierwszych latach w rękach ludzi, którzy tak mało rozumieli położenie Polski iż zdawało im się, że wszystko rozumieją. Ci mieli ambicje pokazać, że sprawami polskimi inaczej i lepiej od nas pokierują. Życie w końcu zmusiło do nawrócenia na właściwą drogę. Ale co te dziecinne próby polskie kosztowały? W najlepszym razie wiele lat trzeba będzie, żeby zło odrobić. Jeszcze dziś politycy rumuńscy skarżą się, że proponowano im z naszej strony alians polsko-rumuńsko-węgierski. Czy wobec tego można się dziwić, że wszystko co się od powstania Polski działo w Dolinie Dunaju, działo się tak, jakby Polska wcale nie istniała? Sprawa czeska była o wiele więcej skomplikowana i przedstawiała dla nas poważne trudności. Stosunki nasze z tym najbliższym nam plemiennie narodem były już w odległych wiekach bardzo bliskie i od początku treścią ich była rywalizacja.